Zapraszamy do słuchania i do komentowania. www.podcastofon.pl Zapraszamy do słuchania i komentowania. Nagrywałem tą czołówkę z myślą, że co tydzień będzie podcastofon w każdy weekend, ale czasem to tak jest, że coś się powie, a potem trudno się z tego wycofać. Kiedyś, jak byłem mały, miałem chyba za 8 lat, byłem na kolonii w Gdańsku nad morzem i byliśmy... Wraz z naszą grupą zwiedzać ten słynny pomnik taki Trzech Krzyży. Na pewno wiecie o którym mi chodzi. I pan, który nas oprowadzał, powiedział takie coś. Ładna dziś pogoda, jak przed wojną. A ja, że szedłem koło niego, to zapytałem to co? Znowu będzie wojna? Pan zbaraniał. No i teraz mniej więcej tak samo, trochę mi głupio, z tym, że nie było tych odcinków. Ale to nic. Problemy przejściowe pokonamy. A my przebrniemy teraz przez tydzień 37 roku 2012. Do omówienia. Z tego co obliczyłem mamy około 30 podcastów. 34 podcasty. I powiem Wam, że dużo było ciekawych audycji w tym tygodniu i naprawdę, naprawdę było czego posłuchać. Na początek zaglądam do kalendarza i widzę, że usunięto następujące podcasty. Podcast Dobry Sobie, który już od ponad roku nie wypuścił żadnego odcinka, podcast Doroty i Bartka, podcast Koszczelny, podcast Niemów Nikomu oraz podcast filmowy prowadzony przez Dark Zioma. 20 obchodziliśmy pierwszą rocznicę powstania Kafe Dzikie Miasto Andrzeja Fomielca i Andrzej Obchodzi urodziny w piątek 21. No i cóż, 8 września ukazał się kolejny 97 odcinek podcastu Nadgryzieni, rozmowy o Apple. Otóż jest to relacja z IFA, międzynarodowych targów elektroniki w Berlinie. I tam właśnie udał się Dominik oraz Norbert. Panowie opowiadają, co ciekawego na tych targach, co zwróciło ich uwagę, czy widać już najnowsze urządzenia czołowych wytwórców, jakie akcesoria itd. Jeżeli interesujecie się elektroniką, interesujecie się nowoczesnymi technologiami, zapewne sięgniecie pod ten odcinek i na pewno znajdziecie tam coś ciekawego dla siebie. Odcinek ciekawy, równie ciekawy z 8 września również. Jest podcast indywidualny. Krzysztof Koras Grabowski prezentuje nam odcinek 135 po przerwie pod tytułem Miąż w Krakowie. I jak można wyczytać w opisie do tego odcinka jest to zapis koncertu z krakowskiego baru Kod Karola. Momencik. Odbierając telefon skracasz oczekiwanie dzwoniącego. A więc tak, Krzysztof Koras-Grabowski i zapis koncertu zespołu MIĄŻ. Zespół fajny, zdjęcie fajne też pod odcinkiem. I ogólnie odjechana kapela prezentująca dosyć ciekawą muzykę. Także ja polecam. Podobnież, ja akurat nie pamiętam tego, ale ten zespół można już było wcześniej usłyszeć w podcaście nie nadającym obecnie okolice jazzu. Zespół ten nagrał płytę i można, można się zapoznać, jeżeli Wam się spodoba. Można po tą płytę również sięgnąć. Ja jestem na tak. Kolejny odcinek, który również 8 września się ukazał, to odcinek o religiach. Autorem jest Wojtek z podcastu Prosty Podcast. Wojtek zastanawia się w tym odcinku, jakież to religie, dlaczego religie, jaki mają wpływ na nasze życie. No prezentuje nam tutaj swoje przemyślenia. Z mojej strony prośba do Wojtka jest taka, żeby Wojtek umieszczał odcinek w formie pliku mp3 do pobrania i w formie takiej, która znajdowałaby się w RSS-ie, żeby nie trzeba było sięgać do strony internetowej i odsłuchiwać tego wprost ze strony, tylko żeby plik można było pobrać i zabrać ze sobą w podróż. Bo ja tak najczęściej słucham i wiele osób tak słucha. I wtedy mamy pełnoprawny podcast. Nie musimy być związani z komputerem. Również 8 września Andrzej Burzyński z podcastu opowieści Pastora Przedsiębiorcy opowiada nam o genialnych pytaniach. I w tym podcaście w odcinku genialne pytania dowiemy się jakie to pytania należy sobie zadać po to aby ruszyć do przodu z każdym jednym tematem pierwsze pytanie to gdzie jesteś reszty nie powiem Przesłuchaj sobie sami, i znajdź swoje własne odpowiedzi na te pytania fajny odcinek również 9 września Michał Kowal Szymon Adamos z podcastu Masalku Kultury opublikowali 18 odcinek pod tytułem Ekspres. Chłopaki biorą na tapetę 5 tematów i na każdy z nich, na każdy ten blok przeznaczają 5 minut z zegarkiem w ręku. Rozprawiają się z grami, z książką, z filmem w takiej nowej trochę formie jak mówią, ale bardzo ciekawej. Posłuchajcie. 9 września Anna Sośnierz i Ewelina Stępnicka prezentują nagranie audycji z Marią Bartkę Podkaście Spektrum Rozwoju. Tematyką jest TETA Healing. No tutaj panie prezentują nam nieco informacji na temat właśnie wprowadzania się metodą medytacji w stan TETA i o możliwościach samouzdrawiania. Jak dla mnie, nie jest to może moja tematyka do końca, ale audycja no, na pewno warta, warta przesłuchania, jeżeli interesują Was tematy zdrowotne, medytacja i tego typu sprawy, to można, można z powodzeniem sobie odsłuchać. Kolejnym podcastem z 9 września jest Tydzień w sieci. Autorem tego odcinka, jak i również poprzednich z tego podcastu jest Grzegorz S.S. Kosiorowski, a tytuł odcinka Totalna Miazga. No i tam dowiemy się, że Fed znowu dodrukuje dolarów i Grzegorz omawia to co wyszperał w sieci, które informacje, jego zdaniem, były ciekawe, zaskakujące. A również 9 września Marcin Hugo Kosiński w wydaniu głównym z Hugo zastanawia się czy rolnicy nas okradają ile tak naprawdę kosztuje wyprodukowanie ziemniaków czy cebuli ile później płacimy za to w sklepie jakie są marże pośredników, dlaczego tak jest, czy rolnicy dobrze liczą swoje koszty bo przecież dostają też dotacje dzwonią też słuchacze i dyskutują właśnie na te tematy i dosyć ciekawa jest ta dyskusja i dosyć ciekawe wnioski na ten temat warto posłuchać Mauryce Chawronek i Iwelios z podcastu Dziwne Informacje podają nam garść dziwnych wyszperanych w sieci informacji na tematy niesamowite, paranormalne i niewytłumaczalne na przykład o największym na świecie grzybie znalezionym gdzieś we Włoszech o wadze ponad 25 kg o pewnej pani, która leczyła się z jakichś tam przypadłości i na wskutek zażywaniu leków wyrosły jej zamiast włosów paznokcie na nogach no i takie różne historie Warto sobie sięgnąć. Króciutki, ale dosyć fajny podcast. I kolejnym bardzo ciekawym podcastem z 10 września jest Tyflo Podcast w Radiu N. Prowadzącym jest Michał Dziwisz i opowiada o Linuxie. Dostępność Linuxa dla osób niewidomych. I tutaj prezentuje swoje spostrzeżenia właśnie w tym zakresie. 11 września ukazał się nowy odcinek podcastu Błażeja Grygla Trzecie oko. Odcinek to opowiadanie pod tytułem Tchórz autorstwa Gaia de Maupassanta opatrzony autorską jak zwykle muzyką Błażeja. Bohater tegoż opowiadania zaprasza znajomych do lodziarni. Dzieje się to we Francji gdzieś tam w dość zamierzchłych czasach. I podczas wizyty w tej cukierni, w tej lodziarni, na jednej z pań wzrok zawiesza nieznajomy gość ze stolika obok. Bohatera tak to zdenerwowało, że postanowił zwrócić uwagę temu jego mościowi, na no wskutek czego doszło do ostrej wymiany zdań i owi panowie w honorowej sprawie szykują się do pojedynku. A co z tego wyniknie, tego wam nie powiem, ale radzę, posłuchajcie, bo ten odcinek jest naprawdę, naprawdę świetny. Opatrzony jest na końcu komentarzem, który mnie szczerze zaskoczył. Otóż Błażej przyznaje się do tego, że nie zna nut, a moim zdaniem układa świetną muzykę. Dowiecie się również ile i jakie zwierzęta mieszkają w domu z Błażejem i kto to jest Lucyfer. Naprawdę dobry odcinek. Prosimy o więcej. Również 11 września Michał Marcin, Przemek i Ernest zapraszają na 160. odcinek subiektywnego podcastu sportowego. Panowie sobie rozmawiają o lidze rosyjskiej, o zarobkach piłkarzy, o głośnym ostatnio pay-per-view, czyli płaceniu za treści dostępne na platformach cyfrowych, takie jak mecze i jak to wygląda. I generalnie skupiają się na tym, co ostatnio wyda wydarzyło się ciekawego i ważnego w sporcie, co tam w naszej drużynie piłkarskiej, czy Błaszczykowski nadaje się na kapitana tej drużyny rozmawiają o Gortacie no generalnie mówię taki, taki przekrój przez to co dzieje się w sporcie fajne gadanie, naprawdę kolejna audycja również z 11 września to Czerwona Pigułka prowadzona przez Joannę Mazurczak i Łukasza Roszyka tym razem Jasi nie ma w odcinku natomiast Łukasz prowadzi tą audycję razem z gośćmi goście gości to, nazwisko może nie pamiętam w tej chwili, ale działacze stowarzyszenia STOP NOP. NOP, czyli niepożądany odczyn poszczepienny i tutaj ta fundacja również, tak jak i Łukasz, walczy z szczepieniem na siłę. I zastanawiałem się tutaj wspólnie, co by zrobić, jaki model tych szczepień należałoby wprowadzić w Polsce, czy może niemiecki, czy może jakiś inny, czy naprawdę y, przymus szczepionkowy jest dobry dla nas, dlaczego lekarze nie zgłaszają tych nieprawidłowych odczynów poszczepiennych, jaki to ma wpływ na ich pracę, co wtedy robi sanepid i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ponad godzina bardzo fajnych informacji, myślę, że dla każdego istotnych i... Naprawdę w ciekawy sposób jest to poprowadzone. 11 września również ukazał się kolejny odcinek Odwyku, którego autorem jest niezmiennie Martin Lechowicz. Odcinek pod tytułem Chcice i Zachcianki. No i tutaj powiem szczerze, że dosyć ciekawie jest to opowiedziane, natomiast nie wiem co w odcinku robi Janusz Kon Korwin Mikke. Aczkolwiek co do reszty bym się nie przyczepiał. Mamy o oblężeniu Betlejem i o tym, co król Dawid, co Dawid, co jemu się zachciało i jak później ta historia się potoczyła. Mamy o Jonaszu, mamy o czasach na współczesnych, o tym, że człowiek tak naprawdę nie różni się od tego, który opisywany jest w starożytności, opisywany jest w Biblii, w Starym Testamencie i że zachcianki tak naprawdę ma każdy, niezależnie od tego kim jest i co robi ale trzeba mieć świadomość tego i trzeba myśleć czego się chce godny wysłuchania odcinek 12 września Paweł Duraj z podcastu Inny Koncept podobnie jak Koraz, prezentuje nam nagranie zespołu tym razem jest to nie koncert, a próba zespołu Czerwone Pomarańcze oprócz próbki możliwości tegoż zespołu, dowiemy się jak długo grają, skąd właśnie taka nazwa, gdzie odbywają się ich próby. Ogólnie zapis taki właśnie spotkania i próby tegoż zespołu. Bardzo fajny zespół. Na mój gust trochę, trochę gra w stylu Myslowic, ale jest to dosyć oryginalne i na pewno warto sięgnąć po ten odcinek. Cieszę się, że Paweł Duraj wrócił i oraz razem z nim, tak jakby za namową, bo panowie się znają. Następny odcinek, do którego przeskakujemy, nosi tytuł Dieta. Przedział rozmów autorstwa Grzegorza Ciesielskiego i Filipa Szareckiego. <śmiech> panowie w śmieszny sposób e, przeglądają prasę kolorową, niezbyt ambitną. I co tam znajdują? A to znajdują zmianki o przygotowaniach do ślubu córki byłego prezydenta Kwaśniewskiego Oli. No i cały ten szum medialny w sprytny i wesoły sposób nam przekładają z polskiego na nasze. Fajnie jest pomysłem, dobrze zrobiony, polecam. 12 również września została opublikowana kolejna audycja Spektrum Rozwoju dr Mukta Kaur Kalsa, Barbara Almonkari. Superheld i Kundalini Yoga. I tutaj powiem szczerze, że z, pomimo tego, że audycja jest po angielsku, gościem jest właśnie ta pani doktor, która przebywa w Polsce, w Warszawie, to słuchałem jej z zapartym tchem. Naprawdę fajnie rozmawiają te panie na temat jogi. Czym się różni ta właśnie y, odmiana Kundalini Yoga od zwykłej jogi? Mówią o tym, że to była kiedyś tajna w ogóle nauka i dopiero stosunkowo niedawno została przekazana do ludzi do szerszego stosowania opowiadają korzyści z uprawiania właśnie tego typu kundalini jogi i nawet można sobie spróbować pomedytować odrobinę i poćwiczyć oddech gdyż właśnie ta Pani uczy oddechu życia jako sposobu na poprawę krążenia na poprawę pracy naszego umysłu jeżeli Wy przywiązujecie wagę do swojego ciała, do swojej świadomości. Przesłuchajcie, bo naprawdę ta audycja wyjątkowo mnie zaciekawiła. A również nie mniej ciekawą była audycja podcastu Agent Tomasz. Tomasz Agencki wprost z manifestacji relacjonuje to wydarzenie. Co tam się dzieje? Co wykrzykują ludzie? Jak to wygląda? Jakie mają nastroje? Helikoptery przelatujące? co ich zdaniem da odłączenie się Katalonii od Hiszpanii, jak duży to jest obszar, ile tam ludzi mieszka, jak to wszystko wygląda na miejscu. Naprawdę fajna relacja i taka, powiedziałbym, że z pomysłem i dosyć świadomie nam to kolega prezentuje, tak zresztą jak zwykle w tych swoich odcinkach i wtrącił takie zdanie, które mi się bardzo podobało, że pomimo tego, że oni się odłączą, to ich problemy się nie skończą, bo Gospodarka nagle się nie zmieni i może to nie jest tak do końca, że oni myślą, że odłączą się i Unia zasypie ich pieniędzmi. Fajne, naprawdę, naprawdę fajna relacja i to już mogę powiedzieć. Polecam do odsłuchania oczywiście. Przeskakujemy do 13 września, gdzie Gonjabar, czyli Mateusz Urbanowicz z podcastu Japanimation w 44 odcinku na żywo bez cięć opowiada nam o służbie zdrowia jak wygląda służba zdrowia w Japonii jak wyglądają apteki, jakie lekarstwa można kupić dlaczego nie można kupić normalnej aspiryny tak jak u nas tylko trzeba udać się do lekarza i później w aptece otrzymać leki na zamówienie dla nas tak jak to drzewie było w Polsce kiedyś opowiada też jak wygląda wizyta u dentysty i czy jest to wygodniejsze niż w Polsce czy może mniej wygodne i dlaczego tak dużo ludzi w tej służbie zdrowia pracuje bardzo fajne. No Ja uwielbiam o tej Japonii słuchać i z zaciekawieniem słuchałem jakieś to różnice w porównaniu z Polską są w Japonii. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia 13. również września. Martin Lechowicz w podcaście Lewatywa mózgu w odcinku Hitler to debil zastanawia się czy tak naprawdę Janusz Korwin-Mikke zyskał czy stracił na tym, co powiedział w telewizji, w programie drugim u Tomasza Lisa. Ja nie wiem, bo nie oglądałem tego programu, bo nie oglądam telewizora, ale wiem, że sobie tym wystąpieniem nagrabił i zyskał sporo wrogów, a wcześniej już też sobie nagrabił, mówiąc o tym, że paraolimpiada. Tak naprawdę jego zdaniem nie powinna mieć miejsca, bo promuje się w ten sposób debili i kaleków i on się na to nie godzi. Powiem wam szczerze, że ja jestem przeciwny temu, co powiedział pan Janusz Korwin-Mikke i tutaj dzwoniący do Martina właśnie na tę audycję również po części tak uważają. Martin podkręca to wszystko i zaznacza, że jest to audycja rozrywkowa. i Jeżeli w ten sposób ją traktujemy i wiemy, że Mar Martin prowokuje, żartuje, omawia ten właśnie nośny ostatnio temat, to szczerze mogę ją polecić. 13 września, owocny był w odcinki, również Kuba Alduron-Krzemiński z podcastu NuCast. częstuje nas kolejnym odcinkiem pod tytułem Matrix. Pomagają mu dwaj czy trzej nawet koledzy. Jest to fajnie pocięte, żywo i ciekawie zrobiona audycja. Panowie się mierzą tutaj z Matrixem, z trylogią i z całym jej wpływem na późniejszą kulturę, czyli film Animatrix, gry, różnego rodzaju reperkusje, które mają miejsce No i zastanawiałem się, co to naprawdę był ten Matrix, kto to był ten Neo. Podśmiewają się z pewnych niedociągnięć, które wyłapali w filmie. Zastanawiałem się, który z braci Wachowskich jest kobietą. I dużo takich ciekawych, ciekawych smaczków, które trudno wszystkie tu powtórzyć, a nawet nie powinienem, a powinienem zdecydowanie zachęcić Was do odsłuchania tego odcinka. Jestem na tak, panowie, bardzo mi się podobało i gorąco polecam. A my maszerujemy dalej do kolejnego odcinka w naszym katalogu, gdzie to Hubert Spandowski-Mando z podcastu Radio SK wraz z kolegą opowiada o książce pod tytułem Wielki Marsz. Jest to książka Stephena Kinga napisana pod pseudonimem ja tak biegły nie jestem, ale tyle zap zdążyłem zapamiętać, jest to jedna z najlepszych książek, które Mando tutaj miał okazję recenzować i panowie mówią, że szkoda, że nie powstał film, bo ta historia zdecydowanie się nadaje i fabuła tego opowiadania, tej książki jest taka, że do marszu startuje grupa młodych chłopców i nie ma wyznaczonej mety nie ma kresu tej drogi, jeżeli chodzi o miejsce, a kresem tej drogi jest to, kto przetrwa i ten, kto zostanie na końcu tego marszu, ten jest zwycięzcą. Fajnie opowiedziane, bardzo ciekawie, e, dobrze zagajone i szczerze mówiąc, nie słyszałem o tej książce. Na tyle, na ile panowie opowiedzieli, to ja powiem szczerze, że będę chciał sięgnąć po tą książkę i ją przeczytać, bo naprawdę zostałem zachęcony, a to znaczy, że odcinek był dobry i jest wart przesłuchania. Następnym odcinkiem w katalogu jest odcinek opublikowany już 14 września, kiedy to ukazał się las deszczowy. Jest to trzeci odcinek dziadów z lasu, skąd dobrze nam znanych, gdzie to Bartek, Godaj, Biedrzycki wraz z kumplem nocą wędrują sobie po ciemnym lesie i jak to w tych dziadach z lasu opisują to, co widzą, są nawet Gabriela Fleszara I tak jak to powiedzieli Są pewnym profaną w tym sakrum Jakim jest ten las Ta historyczna okolica Gdzie stoją budowle, które Do dzisiaj stoją, a Są tu od czasów, kiedy ich Jeszcze na świecie nie było I oni w takiej fajnej syntezie I w fajnym takim połączeniu Faktycznie nieco, ale w naprawdę Czarujący sposób profanują To o czym mówią, bo Bartek ma taki Ciekawy sposób opowiadania, on jest taki, jest czasem dosadny, ale, ale nie jest przesadny. I powiem szczerze, że takie dziady z lasu to ja lubię i jestem na tak. Kolejnym podcastem do omówienia jest trzecia część rekolekcji profesora Zwolińskiego z podcastu Siódme Niebo. I tutaj mamy dość szeroko tematyczne kazanie, które zaczyna się od dziejów pewnej dziewczyny młodej, satanistki, która nie kończy zbyt dobrze i jest to tak dość szeroko tematycznie opowiedziane o tym, że nasze czasy trochę się przyczyniają do tego, że my stajemy się tacy zwierzęcy, że nieraz gdzieś tam godzinami całymi siedzimy interne w internecie, spędzamy czas, a jesteśmy daleko od siebie, że w domu praktycznie z sobą nie rozmawiamy, że powinniśmy trochę bardziej skupić się na sobie i zacząć, jeżeli ten świat nam nie pasuje, do końca i nie do końca godzimy się z tym wszystkim co teraz się dzieje zacząć od siebie i tutaj trudno jest zapowiedzieć całe to kazanie bo kazania należałoby posłuchać ale jestem na tak chociaż nie zawsze słuchałem siódmego nieba przeważnie z powodu długości tych odcinków to tutaj mamy z tego co pamiętam chyba 37 minut i jest to naprawdę fajne i możliwe do przesłuchania gdzieś tam w podróży także czytam w autobusie, czy, czy, czy po prostu w wolnej chwili i ja polecam sięgnąć i przesłuchać sobie tego odcinka, bo myślę, że w jakimś tam stopniu dotyczy każdego z nas i każdy znajdzie coś dla siebie, co skłoni go do myślenia, do zastanowienia się a to jest dobre I 14 września również ukazał się szósty już odcinek nowego podcastu w naszym katalogu podcast filmowy. Autorem jest Krystian Pomorski. Ja w pewnym momencie myślałem, że to Mando, bo tak troszkę podobnie mówi, ale to nie jest Mando. Chociaż również ciekawy, podobny troszeczkę jak u Mando, sposób opowiadania i takie zaangażowanie w to, o czym się mówi. Krystian mówi nam o serialu pod tytułem Suits, polskie tłumaczenie w garniturach. Jest to taki serial prawniczy, dość ostatnio mający dobrą oglądalność i dość ciekawy i tutaj opowiada nam jak się zaczyna historia jak się zawiązuje cała akcja w tym serialu mianowicie chłopaczek, który dorabia pisząc egzaminy w szkole prawniczej za inne osoby uwikuje się w jakąś tam historię i przypadkiem wbiega na casting do jakiejś tam firmy prawniczej na Manhattanie i co z tego wynika, jakie są dalsze później losy. Oczywiście można się łatwo domyśleć, że dostaje pracę w tej firmie. Intrygi dość fajnie zrobione, żywiołowe i, i zdaniem Krystiana godny obejrzenia ten y, serial, chociażby odcinek pierwszy, tak aby wyrobić sobie swoje zdanie i ocenić czy warto to oglądać czy nie. Krystian poleca, a ja polecam Krystiana i Moim zdaniem fajny, ciekawy podcast. Może to odcinki nie za długie, ale zrobione ze smakiem. Fajnie, przyjemnie spędziłem czas, odsłuchując tego odcinka. 14 września również ukazują się dwa odcinki teorii chaosu, które były prezentowane na antenie radia na fali już trochę wcześniej, ale w tej chwili otrzymujemy je w formie podcastu. Pierwszy odcinek mówi o tym czy bezpieczne jest wysyłanie informacji o nas w kosmos? Tytuł odcinka: Voyagery, program SETI i kosmici. I tutaj Claude Monet zastanawia się, czy tak do końca właściwe i nam potrzebne jest wysyłanie informacji o naszej rasie w kosmos. I co będzie, jeżeli załóżmy, ktoś, jeżeli tam istnieje w kosmosie i jest na wyższym? poziomie rozwoju, co z taką informacją by zrobił. Albo czy w ogóle miałoby to sens, czy ktokolwiek będzie to w stanie odczytać. Jeżeli taka tematyka Wam pasuje, a macie dwie godzinki wolnego czasu, to ja polecam odsłuchać sobie tą audycję, jak również i następną, która jest kolejnym odcinkiem w katalogu, a nosi tytuł Katastrofy UFO. No i tutaj z kolei klod mierzy się z takim zagadnieniem czy kosmici odwiedzają w ogóle naszą planetę czy ewentualne katastrofy byłyby możliwe jeżeli mają taką technologię że mogą z bardzo daleka do nas przylatywać jaka jest ewentualnie rola y, ludzi i technologii dostępnych na Ziemi czy jakieś zakłócenia generowane przez urządzenia z których my korzystamy mogą wpływać na to że taki statek przypadkiem się rozbije bo coś w nim przestaje działać czy są ślady takich katastrof? Powiedzmy czy Roswell to tylko plotka czy to fakt? Pomaga trochę w odcinku Iwelios który dzwoni i też podrzuca garść cennych informacji. Zastanawia się czy tutaj na Bałtyku też miała miejsce katastrofa UFO. Tak tutaj wokół tego powiedzmy ten odcinek cały czas krąży. Również jeżeli interesuje Cię tematyka UFO, jeżeli masz trochę więcej czasu bo odcinek jest prawie dwugodzinny chyba to polecam, usiądź i posłuchaj 15 września Wojtek z podcastu, prosty podcast mierzy się z tematem wróżek no cóż mogę powiedzieć tutaj wróżki, gusła i tak dalej odcinek nie jest zbyt długi jakoś w głowie nie za bardzo mi coś zostało no może dlatego, że aż tyle tych podcastów odsłuchałem Również 15 września ukazał się kolejny odcinek podcastu indywidualnego pod tytułem Współlokatorzy. I tutaj Krzysiek opowiada nam z kim w tej chwili mieszka. Przedstawia Karolinę i Michała. Michał opowiada o archeologii. Karolina co nieco o tym czym się zajmuje. Jest to wprowadzenie do nowego sezonu tegoż podcastu właśnie z tymi osobami. Kolejnym odcinkiem z 15 września jest odcinek podcastu Speaker Poznań, gdzie gościem jest Bartek, dorosłe dziecko-alkoholika, i opowiada o tym, jak przez całe właściwie swoje życie od dzieciaka zmagał się z problemem alkoholizmu swojego ojca 15 września ukazał się również kolejny odcinek Tyflo Podcastu gdzie tym razem omawiane jest urządzenie Brilliant BI40 jest to monitor dla osób niewidzących no cóż, Robert Hecyk opisuje właśnie tutaj wygląd, możliwości wagę i różne parametry tego urządzenia jest to taki parapecik o 40 znakach, gdzie podłączony poprzez USB czy Bluetooth do komputera, smartfona czy innego urządzenia pozwala odczytać metodą braila, przesuwając paluszkami z tego co ja zrozumiałem tekst na ekranie tego urządzenia. No i tam opisuje właśnie Robert w jaki sposób się nawiguje, w jaki sposób się ustawia to urządzenie, jak to tak naprawdę działa w praktyce i ja powiem szczerze, że to jest bardzo dobry odcinek bardzo fajna recenzja sprzętu nie wiedziałem, że taki sprzęt jest aż taki drogi bo, bo takie cudo, które waży tam 60 parę deko potrafi kosztować ponad 11 tysięcy złotych i co mi się podobało w tym odcinku oto, że Robert głosem takim naprawdę radiowym i dość profesjonalnie przedstawia nam możliwości tego sprzętu ja bym chciał, żeby każda jedna recenzja podejmowana przez kogokolwiek czy gdzieś na YouTube, czy w jakimś artykule była tak rzeczowo i tak dokładnie zrobiona jak właśnie recenzja tutaj tego bralianta. Polecam ten odcinek nie tylko dla osób niewidzących, bo ja słuchając tego zdałem sobie sprawę z tego, że Osoby takie też mogą spokojnie korzystać z komputera i mają naprawdę fajne możliwości, a o wielu rzeczach dowiedziałem się nowych, o których nie widziałem dotychczas zupełnie. Polecam, jestem na tak. 15 września również ukazał się odcinek podróżny Beskitu. I tutaj Igor wraz ze swoim kumplem opisują nam na żywo dzień po dniu relacje ze swojego rajdu rowerowego po wybrzeżu Chorwacji. I tutaj moja pierwsza uwaga jest taka, że panowie trochę za dużo klną, bo tam bluzgi lecą dosłownie dziesiątki razy. A to wcale nie podnosi jakości odcinka i to akurat zniechęca mnie osobiście i tam wiele osób, które też nie tolerują bluzgów w odcinku. No, jeden dosadny to bym zrozumiał, ale co chwilę to naprawdę przesada panowie. Natomiast już sama wyprawa jest naprawdę ciekawa i momentami mocno zaskakująca. Igor, Zjeżdżając z górki, rozwala rower, niszczy sobie spodnie, no i trochę się obija. Panowie zwiedzają faktycznie kawał wybrzeża, zaczynając od miejscowości Koper, gdzie jednak Kopru nie było. Płyną sobie promem, podróżują na Istri do miasta Pula, płyną na półwysebrowiń, później do y, Zadaru, wcześniej odwiedzają wyspę, pak z tego co pamiętam. No i tam w, w stylu swoim bardzo charakterystycznym, czyli starzy ludzie, płody, małe dzieci wrzucić za burtę i tak dalej, i tak dalej. Pustynia, ja pierdzielę jak gorąco, troszeczkę zaginają rzeczywistość, ale sama relacja z samej wycieczki jest ciekawa i bardzo fajne jest podsumowanie, gdzie Igor już na spokojnie opowiada, że było naprawdę, naprawdę fajnie i to jest takie dla mnie pozytywne, bo chłopaki faktycznie pokazują, że nie tylko komputer, siedzenie w domu i tak dalej, tylko można się wybrać gdzieś, coś przeżyć, coś zobaczyć, coś opisać, czegoś nowego się dowiedzieć, nauczyć. A słuchając tego odcinka, który trwa ponad godzinę, naprawdę parę razy możecie zostać zaskoczeni. A to będą nocować gdzieś w krzakach, a to będą gdzieś na pustyni, a to jakieś skorpiony. Także Pomijając te bluzgi, generalnie odcinek godny wysłuchania. Również 15 września ukazuje się kolejny odcinek opowieści pastora przedsiębiorcy, w którym to Andrzej Burzyński opowiada nam o inteligencji. I tutaj wyjaśnia w sposób bardzo ciekawy, że nie każdy musi znać się na liczeniu, nie każdy musi mieć zdolności manualne, nie każdy musi lubić czytać czy też umieć się wysławiać dobrze, ale pokazuje w jaki sposób odkryć do czego mamy talent, jakie mamy zdolności i co z tym dalej zrobić, jak rozwijać w sobie owe zdolności, czyli na przykład, jeżeli lubisz książki, to może lubisz też pisać i powinieneś spróbować, czy to jest dla Ciebie dobre, czy to będzie Ci dobrze szło i czy to jest fajne, czy to Ciebie interesuje. Jeżeli lubisz liczyć, to być może zainteresuje Cię właśnie praca, która polega na liczeniu i tego typu zajęcie. Pokazuje w jaki sposób przełożyć te swoje zdolności na to, czym się w życiu zajmujemy. Mówię o tym, żeby zbadać ile czasu poświęcamy na pracę, a ile czasu poświęcamy na rozwój swojej osoby, swojej osobowości, swoich zdolności i czy robimy dobrze, czy nie powinniśmy zmienić czasem proporcji i faktycznie bardzo dobra audycja ciekawie opowiedziana ja myślę, że każdy powinien sobie odsłuchać i każdy tam znajdzie coś dla siebie, co jest niezwykle istotne i pozytywne i również 15 września Kajetan Krykwiński i Damian Statkiewicz w podcaście Geek Cloud opowiadają nam co kupić nowego, a co używanego. Jakie rzeczy elektroniczne warto kupić tylko nowe, a o jakie możemy się pokusić i kupić taniej używane i czy w ogóle coś są warte. W jaki sposób należy to robić, na co zwrócić uwagę, jak bardzo ważny jest transport w przypadku kup kupna takich rzeczy przez internet. Dzwoni też sporo osób i panowie właśnie dywagują, jak to wygląda u nich. Czy warto na przykład kupić używany telewizor, czy warto kupić używany dysk twardy, monitor? I tak dalej, i tak dalej się zastanawiają. I tutaj też warto sobie przesłuchać tego odcinka, jeżeli ktoś zastanawia się nad wymianą sprzętu, rozbudową, czy też kupnem czegoś zupełnie nowego, dokupieniem do swoich gadżetów, które dzisiaj praktycznie prawie każdy ma jakieś. Ok i tutaj dobrynęliśmy do końca tego przeglądu pozostaje mi jeszcze ogłosić typy tygodnia jakie uzgodniłem sam ze sobą w tym tygodniu chciałbym wyróżnić parę produkcji mianowicie podcast filmowy opowieści pastora przedsiębiorcy spektrum rozwoju za tą audycję z o Kundalini Jodze. Roberta Hetsyga za recenzję monitora Braillat b 40 Beskitu za odcinek podróżny z minusem za te bluzgi, o których mówiłem wcześniej. Aldurona za postkultura i Odcinek o Matrixie. Przedział rozmów za odcinek Dietę. Za odcinek Dieta, bardzo fajny. Tomasza Agenckiego za relacje z manifestacji. Oraz podcast Japanimation. Za ten odcinek o służbie zdrowia. Natomiast typ tygodnia wędruję do podcastu Czerwona Pigułka za odcinek Szczepienia A Nowe Prawo. Dla Bartosza Grygla z podcastu Trzecie Oko za opowiadanie tchórz. Oraz dla, dla Godaja. Za dziady z lasu numer 3 pod tytułem Las deszczowy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie odcinka. Pozdrawiam i do usłyszenia gdzieś na falach podcastów.